Są o mnie cięte plotki tu i tam że konflikt w to sposób życia mam Lizu są dwa nienawidzę tych poglądów się nie wstydzę I z autorytetów szydzę Bo w ogóle jestem ham Oszołomem mnie uczynił ślepy traf Ale świat tu do pasów pęka w szwach Zabuszują politycy i głosują na lewicę Kończą szkoły, a w praktyce Są głupkami, że aż strach Lepiej być nazwany draniem, a zachować własne zdanie Tu lewackie mózgu w pranie, bez odśmirowania trwa Bo psychiczna to kastracja, total uniformizacja Tu myśli okupacja to świnienie swego ja Czasem myślę, czy nie warto w ramach prób Dla spokoju prawicowy zamknąć dziub Zamiast mieszkać w ciemnogrodzie europejskiej, sprostać w modzie Kościńskiego czytać codzień i pedału pedałów zwiedzić w Chociaż przyszłość ma poprawny model wasz Ogłe życie wciąga człowieka, niczym hasz Jednak spiszcie mnie na straty Kręgosłupa nie mam z waty, Wolę zbierać tęgie paty Ocalają przy tym twarz.